Kiedy Ekstrema popadła w niełaskę, kiedy wielcy rozmielali się na drobne, kiedy świat stracił nadzieję, wtedy pojawili się oni. Poznaj historię glam metalowych kuców, którzy nawrócili się z rajtuzów na Pierdol i raz jeszcze wskrzesili ducha rock'n'rolla, aby siać spustoszenie w szeregach pozerów. Pantera. Halo, halo, z tej strony Zaczes. oraz i witajcie w podcaście What the Fuzz. Dzisiejszy odcinek zadedykowany jest kapeli niezwykle ważnej, niezwykle wpływowej i niezwykle dobrej. Jest to oczywiście ulubieniec kuców i nie tylko. Panterka. Pantera. Panterka, panterka. Filanzelmo Pantera. and spółka. To nie jest... Jedyny odcinek, który planujemy nagrać Jest to pierwszy odcinek biograficzny O jednej kapeli Perse, Natomiast na pewno nie ostatni na Dlaczego pewno. akurat Panterka leci na pierwszy ogień? Eee, dlatego, że to jest kapela kapera arcyważna i narosło wobec niej Dużo mitów, dużo niedopowiedzeń Dużo bzdur się mówi na temat tego zespołu I tutaj jest dobry materiał jakby wiesz, do analizy, do do obronę, do, do, do dyskusji E, oraz także dlatego, że jakbym znowu Musiał mówić o metalice, to mi się pożygał Może <laughs> głównie <laughs> dlatego A metalika to się pojawi <laughs> Tak, owszem Będzie musiała znaczy, nie, nie da się od niej uciec nie. Ale Musimy pantery w rozmowach o metalu też się nie bardzo da uciec W rozmowach o metalu współczesnym Bo kapel, które do dzisiaj Panterują jest masa. Albo chciałyby. Albo chciałyby panterować. Nie, nie mówię o to swojej. E, ale nie naprawdę słuchajcie, jest, jest tego masa. Masa. I bardzo słusznie. To jest akurat bardzo dobry wzorzec naszym zdaniem, moim przynajmniej. Twoim pewnie też. Oczywiście. Nie, oczywiście. E, oczywiście każdy wzorzec no, można zrobić trochę lepiej, trochę gorzej, ale oryginał po prostu miał talent. Słuchaj, słuchaj, to jest kapela, którą ja mogę spokojnie, tak w historii całościowo metalu na to spojrzeć. Stawić obok wielkich Obok Judas Priest Obok Black Sabbath, obok Slayera Myślę, że już od dawna tam stoją No tak, tak, jeżeli ktoś w ogóle tak nie twierdzi To powinien zrewidować swoje poglądy na historię metalu Co zresztą, czego zresztą dowiedziemy w tej analizie Słuchaj, nie ma co, nie ma co tutaj twierdzić że, że nie jest to kapela istotna Jakby rozumiem, że to też należy Może rozwiemy od razu ten pomysł. Każdy, kto twierdzi, że Pantera, jest, na przykład nie jest zespołem metalowym, albo jest zespołem niegodnych prawdziwych metalowych ideałów, może w tym momencie wyłączyć, tak? Tak, może w tym momencie wypierniczać stąd. No. A są, są, są tacy, są tacy, którzy uważają, że jeżeli nie naparzałeś, wiesz, blastów szesnastek yy, w 92, to znaczy, że byłeś zerem. Prawda, prawda. Są też tacy, dla których Pantera jest za mocna, oczywiście, no, ale to <laughs> też jakby jest, wiecie, nie będziemy się zajmować takimi przypadkami. Może kiedyś nagramy osobny odcinek dla początkujących zupełnie, jak się przekonać do muzyki brzydkiej, ale to w pieśń przyszłości. Tak, e, tak. Zresztą tak jak mieliśmy w ogóle dyskusję swego czasu, bardzo ciężko jest robić podcast jednocześnie dla początkujących i dla zaawansowanych. Tak to jest niemożliwe wręcz. Jest to niemożliwe, dlatego raczej staramy się w tę drugą stronę iść z hintami dla tych pierwszych. Tak, tak, tak. E, tak. Więc ten odcinek będzie zdumiewająco user-friendly, e, bo tak. też e, poruszymy ogólnie całą dyskografię. Tak jest. Powiemy dlaczego Pantera jest ważną kapelą, dlaczego naszym zdaniem zdaniem należy, także ci z was, którzy na przykład z Panterą styczność nie mieli, jeżeli jesteście nowi w metalu, albo dotychczas słuchaliście, nie wiecie, no wasze, dla was naj, najcięższa płyta, którą znacie, to jest Painkiller, e, albo i nawet nie to, no to macie okazję się przekonać, że tu jest bardzo dużo łączników z tymi awesome. heavy metalami, Owszem. Od których większość chyba zaczyna do dzisiaj, chociaż jeszcze jest druga strona medalu, że można zaczyna zacząć się, od ekstremy. To można zacząć od ekstremy, można zacząć od w ogóle dziw... Dziwne są dzisiejsze czasy. W każdym razie ja tak zaczynałem od heavy i jakby torowałem sobie drogę w wzwyż. Yy, jak prawdziwie. Snob. Tak, prawdziwy patrycjusz. Prawdziwy patrycjusz. Patry <laughs> Nigga, you just went Dokładnie. Dobra, wystarczy chyba tego intro. Wszyscy Jedziemy. wiedzą o czym to będzie. Zacznijmy od biodyskografii. Znaczy, Kiedy w ogóle Fabian teraz się Pantera została założona w 81 roku w mieście Arlington w najlepszym kraju w Stanach Zjednoczonych, czyli w Teksasie. <laughs> <laughs> I trzonem tego zespołu są bracia Abbott czyli yep. um, Dimebag i Vinny Paul. E, przed e, w ogóle sformowaniem jako takiego składu były różne przetasowania, e, różne zmiany, które nie są istotne tak naprawdę z punktu widzenia e, szerszego... E, czy znaczy w ogóle z punktu naszej... widzenia naszego dzisiejszego tak, analizy tak. tego zespołu. Generalnie skład na, pier na pierwszym albumie to jest Terry Glaze, Rex Brown i bracia Abbott. Pierwszy album został nagrany szybko, Metal Magic, 1983 rok, wydany własnym sumptem na winylu. To ważne, tutaj dla kolekcjonerów to ważne, nie ma żadnej edycji CD tej płyty, wszystko to co jest jako edycja CD to są hamskie podróbki. Oh well, dziękuję. To takie nota dla kolekcjonerów, Metal Magic. <śmiech> Bardzo śmieszna płyta. No generalnie... Jak się zna jak, teraz, uczestniczę. Właśnie, no, czym jest Metal Magic? Metal Magic generalnie jest um, takim konglomeratem wpływów uh, tego, co bracia Abbott lubili sobie najbardziej, czyli Kiss, Van Halen, uh, Judas Priest, trochę, uh, trochę um, wiesz, takich klimatów może i CDC, Yy, ale mało To już bardziej bym Poison nawet strzelał yy, Nie, Poison to nie, ale motli Crue na przykład lubili O, o, o, o prędzej Motley Crew o. lubili No i jako taka niestety problemem jej jest to, że jest koszmarnie naiwna Koszmarnie niedopracowana To znaczy Ja na tej płycie na przykład przyciągam moją uwagę tylko i wyłącznie I jedyne co jest przyciągające to jest zgrada imbaga mhm. Która już wtedy była Na, naprawdę, poziom, na poziomie Ale cała reszta jako numery Wydaje mi się, wydają mi się czasami e, takimi autoparodiami gatunku. Kurwa, ludzie, te płyty otwiera numer Ride My Rocket. Słuchajcie, jeżeli tytuł tego numeru nie brzmi wam jak totalna klisza glam metalowa... To znaczy z dzisiejszej z perspektywy post ironicznej nie da się na to patrzeć poważnie. Ja myślę, że to było na poważnie jednak. Wszystko. Było, było. I to jest coś, co kładzie w ogóle pierwsze cztery płyty Pantery w znacznej mierze. Trzy. Tak, dobra, okej, okay. niech będzie, że trzy. Czwarta już nie do końca. To jest coś, co kładzie początkową panterę, która w zasadzie z takim, można się kłócić, można się kłócić, że to nie był nawet do końca heavy metal, bardziej hard rock nawet, bardziej właśnie glam rock. No, tak. I trzeba, trzeba to wziąć pod uwagę. Na pewno było to miętkie. Bardzo miętkie. Na pewno było to miętkie. Problem z tym jeszcze jest, że to są, ta płyta też, to debiut, więc można niby temu wybaczyć, ale i bez wizji trochę. To znaczy są numery energetyczne obok strasznych klapciaków. Obok strasznych takich rzeczy nudnych, które się wiją, wiją, wiją, wiją i tak bez końca Minusem jest jeszcze to, że Terry, Terry Glaze brzmi jak milion innych takich gości Minusem jest w ogóle brzmienie Terry'ego Glaze'a na pierwszej płycie, które jest nieistniejące prawie W sensie, nie, naprawdę, nagrany w tym wokal był ziemniakiem Ta płyta nie brzmi jakoś strasznie źle, ale, ale trzeba powiedzieć jasno, że on nie pokazuje tam w ogóle nic wokalnie i tu tak naprawdę można zakończyć ta, nie ta ma ta, ten co Opis Numer 2 Projects in the Jungle Nagrane już rok potem uh -huh. 84 rok, to jest Metal Magic Part 2 eee, Też niewiele można powiedzieć Odrobinę bardziej dopracowane kawałki Ale nadal czujesz eee, Czujesz taką trochę Wiejskość teksańską Z tego bijącą no to, są, <śmiech> no to, są, to są rzeczy, które Byłyby randomowymi płytami z lat 80. -tych? gdyby nie to, że ten zespół potem zrobił to, co zrobił. Tak, one byłyby bohaterami wykopalisk, tak, tak. ta, takich dzieci jak my, yy, którzy robią zestawienie płyt heavy metalowych z lat 80. -tych. Ale nawet wysoko Mało by nie znamy. były specjalnie. Nie byłyby za bardzo wysoko nawet, ta, zwłaszcza ta płyta. Yy, ona jest przyjemna, to, słuchajcie, to, jest, to nie jest tak, że to są złe płyty, one mają fatalną reputację. Yy, na przykład na Rate Your Musicu pierwsza płyta w ogóle ma ocenę 1,86 średnio, co jest, jeżeli wiecie jak działa Rate Music, to no, jest bardzo słabo to Bardzo, bardzo, bardzo słabo Lux Torpeda jest wyżej na przykład Ale to nie jest tak, że to są złe płyty Jest zasłuchalne, tak Ale nie podobałbym tego Jako przykładu mm, Wzorcowego heavy metalu z lat 80 Albo nawet wzorcowych no. Płyt Hairden Heavy z lat, si z lat 80. Mm. Nie ma w tym za bardzo wiele polotu, nie ma w tym za bardzo wiele dobrych kompozycji. Jest dużo takiego młodzieńczej energii, ale to wiele kapel miało. Mm -hmm. i Jedyne, co się ponownie wyróżnia, to, to jest grana na gitarze dynbaga. Tak Tak, to prawda, z każdej płyty na płytę widać, jak coraz bardziej rozwija tak. skrzydła. No i modelu. znowu jest Tom Terry Glaze, który jest moim zdaniem strasznie słaby. Eee, jest takim randomowym randomowym śpiewakiem z lat tak, Chociaż i tak lepiej już trochę i mam wrażenie, że Phil jednak się nim troszkę inspirował, eee. to jest duże słowo ale w jakiś sposób chciał wejść w jego buty później Musiał nie, no. Jednak. no nie, no nie do końca, bo wiesz są wokaliści, którzy przychodzą i robią swoje To tak? prawda, ale, ale to ta sama to, to, to, Nie, to ja bym powiedział, że to jest trochę inaczej no. To jest ta sama szkoła Halfordowska po prostu tak. Albo próba zrobienia tej samej szkoły w wykonaniu pana Glaze'a może trochę eee, Nic specjalnego no. eee, Numer 3, I am the night 85, to znaczy panowie byli bardzo płodni uh -huh. Płyta za płytą Tu jest lepiej, to jest trochę lepiej eee, Są fajniejsze kawałki Jest trochę więcej energii w tym Trochę więcej zadziora eee, Ale to Trochę lepiej, tak? nie, nie nic, nic specjalnego eee, Tak samo jak eee, Projection the Jungle wydany własnym suptem przez zespół na winylu odrobinę lepiej, ale nic poza tym. To samo, co dwie pierwsze płyty dla mnie. Przyjemnie się tego słucha, w sensie możecie sobie puścić jak muzykę tła, jak lubicie takie klimaty. Jak, jak grając w Vice City, tak jak ja, puszczaliście wiroka i po prostu jeździliście i machaliście u -Bam do tych wszystkich hiciorków glamowych, to tutaj poczęliście jak w do domu. ja mogę rozumieć, dlaczego na przykład dla młodych... Yy... Młodych fanek glam metalu te płyty są absolutnie cudowne, ponieważ brzmią generycznie jak każdy glam metal. Tak jest, w ogóle. <laughs> generycznie jak glam metal to jest takie masło maślane. No maślane tak. jak masło. Maślane nie? jak masło, tylko tutaj jest trochę więcej drzwi na na szczęście. Na szczęście, tak. Na szczęście. Także no mało, mało jaj, fajne melodiki tak, Ale te pierwsze całkowicie płyty nie stanowią o niczym tak naprawdę. Wszystkie w tym te zyspły. płyty są totalną kliszą. Mocny Totalnie. rajtus, mówiąc krótko. Tak jest. E, I teraz uwaga. Płyta przełomowa. I teraz uwaga, bo docieramy do momentu, w którym możemy zacząć e, przykładać więcej ucha do tego będu. 88 rok. E, wcześniej odchodzi Terry Glaze, a na jego miejscu pojawia się człowiek z Nowego Orleanu. Filip, białe wino, Anselmo. <głos> e... Dzikie wino. <głos> Dzikie wino. E... Anselmo. I tu występuje jeden z dwóch najciekawszych momentów w historii tego zespołu. Występuje wolta stylistyczna. Otóż pan Anselmo przynosi ze sobą jeszcze większą miłość do Judas Priest, mm -hmm. a także pierwsze delikatne kroki w kierunku bardziej ciętego riffu, e, bardziej e, konkretnych kompozycji, mocniejszego brzmienia, mniejszego... E, oczywiście panowie jeszcze dalej wyglądają jak klauny, ale jest, ale jest lepiej. Jest, muzycznie jest inaczej. Z więcej klasyki jest więcej naprawdę klasycznego czuć heavy metal, a nie tak. pitolenie o czym mówimy, to płyta Power Metal z 1988 Ta roku. Ta płyta mogłaby już się pojawić nawet dość wysoko na ja rankingach wykopalisk. Powiem to tak, jest to płyta, jedna z najlepszych undergroundowych płyt w latach 80 jeżeli chodzi o Heavy Power Speed. Naprawdę, absolutnie nie masz tam do niczego przywalić. Jeżeli ktoś lubi klasyczny metal, absolutnie super, naprawdę. I szybkie numery, i takie w średnim tempie, traszowe zagrywki, e, m, takie elementy, wiesz, ala wczesny, Mega Dev, ala e, Metallica tam są. No generalnie... Czyli Judas Priest na No nie? właśnie, bardzo, bardzo fajna sprawa. E, dużo halfordowania od pana Anselmo. Tak, nigdy nie śpiewał e, wcześniej i nigdy później. Bo na jego poprzedniej kapeli, o ile wiadomo mi, to nie Halfordoważ aż tak bardzo. A tutaj jakby tu jest Halford. Tu czuć mocny e, mocny e, Defenders e, of the faith, tak e, Bardzo dużo pinkillera. no nie może, dużo Co? By, Co? nie może być dużo Pankillera. Nie może być dużo Pankillera. Pankillera był du wydany lata później. Tak jest, to prawda. E, no, ale, ale, ale dużo, dużo Halfordowania. E, bardziej zwarte kompozycje, więcej ciętego riffu, tak jak mówiłem, więcej agresji. E, generalnie bardzo dobra, doskonała wręcz płyta, jeżeli chodzi o takie undergroundowe rzeczy, świetna sprawa. Tak, muszę wspomnieć, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o okładce, która jest absolutnie jedną z najgorszych okładek metalowych w historii i znać ją trzeba z powodu tego, że na każdym rankingu w zasadzie można by ją umieścić w top 10 najgorszych okładek w historii najgorszych okładek, w historii najgorszych okładek. Eee, no Spójrzcie, ale to jest, to jest takie. To jest tak złe, że aż dobre. Po prostu. Eee, kwintesencja kampu. Tak. Naprawdę kwintesencja kampu. Tylko obawiam się, że nie do końca zamierzonego. W tym przypadku nie należy oceniać książki po okładce Płyta jest naprawdę dobra. Prawda. Naprawdę, naprawdę dobra. Prawda. Eee, to jest to... ostatnia płyta wydana własnym sumptem. Mhm. Eee, ta okazała się też na kompakcie. Uh, jakieś tysiąc sztuk jest uh, legalnych kompaktów. Jak ktoś ma, to 150 euro jest do przodu. <głos> uh, I w tym miejscu należałoby zastosować technikę Mazowieckiego, czyli gruba gr kreska. Tak, występuje gruba kreska. Aczkolwiek nie do końca. Aczkolwiek nie do końca, ponieważ znaczy, pewne powiem, rzeczy. Tak, ta kreska się pojawia na tej płycie niejako. Troszkę. Tak, pewne rzeczy, które na tej płycie już słyszeliśmy, pojawiają się w pełnym rozwinięciu na płycie następnej. Która dla... oficjalnie w ogóle obecnie jest uważana za pierwszą płytę Pantery per se no, e, no. Zdanie Winniego Pola i Fila Anselmo i co nie, jest? Fil, nie, Filip przyznaje się do PN Metalu jeszcze Filip się przyznaje? Tak! Otwarcie, okej, okay. tak. no ale winie. nie Wini nie Vini nie, okej okay. nie. Niech okay. będzie W każdym razie, płyta następna to jest znana prawie wszystkim albo wszystkim Cowboys from Hell 1990 rok, duża wytwórnia, uh, zmiana już do końca Phil generalnie ma pełną moc przerobową Zaczyna chłopakom puszczać Slayera Zaczyna chłopakom zapodawać punkowe rzeczy Jakiś hardcore Nadal powstaje miłość do Judas Priest Ale jest więcej tematów Wiesz, nawet Biohazard coś tam im puszcza No generalnie Zapoznaje ich z większym łomotem. Mm. I w końcu chłopaki dochodzą do y, takiego genialnego konstatacji, że to nie ich ciuchy grają muzykę, tylko oni. Zaczynają się ubierać normalnie, tak jak na co dzień. Mm. Są bardziej wkurwieni, no bo tyrają w podziemiu już 9, 9 lat przed wydaniem tej płyty, no, dosyć długo. Wydają sobie wszystko własnym sumptem. A przychodzi fil, zaczynają puszczać też tą muzę, no nadszedł czas na zmiany i Cowboys from Hell, moim zdaniem, to jest jedna z takich płyt w ogóle mm, milowych w metalu. Kamień milowy. Tak, tak. Yy, na tamte czasy, yy, i do dzisiaj niektórzy uznają, że bardzo dobrze wyprodukowana przez Terego Date. Eee, o produkcji zaraz powiem. Yy, specyficzny sposób produkcji w ogóle. Yy, kawałki nadal mające yy, takie, takie zakorzenienie w, klasy, w klasyce. Wiesz, jest, jest tam trochę priest, pojawiają się rzeczy w rodzaju cemetery gates, o klasycznym bardzo, bardzo konstrukcji. Phil tak, jeszcze coverem The Smiths. <grym> <grym> Phil jeszcze śpiewa z tymi wysokimi tonami, miejscami, ale tu już czuć... <grym> czuć łomot. Tu już pojawia się brud, pojawia się ten taki... teksańska zadziorność. Tak, teksęska zadziorność, taki południowy flair, Pojawia się... Pojawia się trash metal tak naprawdę. Eee, Należałoby tak to nazwać. Patch, herezy. Eee, pojawiają, się, pojawiają się tematy, w których akcent jest kładziony na najbardziej cięty riff, a nie na melodię. Eee, pojawiają się patenty, typowe patenty Winigopola, e, podwójne stopy, te takie akcenty na perkusji, jest Primal konkret Sledge, który przypomina w ogóle następną płytę. Mm. No, generalnie dużo mocy. Dużo, dużo, dużo, dużo, dużo mocy. To jest, to jest ten moment, w którym Pantera porzuca aspirację bycia Kiss, Louis Van Halen i stwierdza, my teraz będziemy spuszać. Leaders, not followers. Tak, teraz będziemy, my, my, teraz będziemy spuszczać łomot. Znaczy, z punktu widzenia w ogóle muzycznego e, nastąpiła wyraźna zmiana w stosunku nawet do power metal, gdzie były zwiastuny tego, co miało tak, nastąpić, tak. patrząc teraz z punktu widzenia historycznego, ale absolutnie w tamtych czasach nie sądzę, żeby można było się domyślać, że oni w tę stronę wszystko rozwiną. Nadal jest, między tymi, między tymi płytami nadal jest przepaść. To nie jest aż taka przepaść jak pomiędzy Cowboys from Hell a trzecią płytą, ale to jest nadal przepaść. No bo mamy nagle bardzo charakterystyczne osadzone rify, bardzo cięte które mimo wszystko, tu nie ma jakiegoś, wiecie, takiego rock'n'rollowego tuptania nóżką, mm -hmm. już, nie ma dup, już tego, dup. to zniknęło, pojawił się headbanging w najczystszej formie. Pojawiły się właśnie te mega cięte riffy, to co wielokrotnie się tutaj przewijało, które do dzisiaj stanowią podwalinę połowy metalu, jak nie całego metalu, tego nie najbardziej ekstremalnego. Ważna rzecz też z brzmieniem, które ono poszło w zupełnie odwrotną stronę niż brzmienie metalu w owym czasie. Owszem, w podziemiu się robiło tak zimno, zimno, ciężko, brudno. A ta płyta jest wbrew pozorom dość sterylna, dość sterylne jest to brzmienie, ale nadal chłodne. Jakby to nie jest... To nie jest to lampowe ciepełko takie, które tak? w rock'n'rollu, w hard rock'u, w heavy metalu królowało. Podziemno, poza tym, podobało się niedbale płyty dosyć. Tak. Tutaj jest chirurgiczną precyzją. Tak jest, właśnie tej. o tym mówię. W tym sensie ta płyta jest sterylna, co dla wielu jest szokiem i w ogóle jak się spojrzy na datę, kiedy ta płyta się ukazała, to jest szok. Bo naprawdę to jest do dzisiaj... I, i, ja mimo wszystko uważam, że ta płyta odpowiada za masę złego, co teraz, które, które teraz mamy w metalu. Że w Ale dla tej płyty decyzję, ta produkcja jest bardzo dobra. Oczywiście. Znaczy przede wszystkim nie można jej oddzielać już, bo to jest za późno na to. tak? tak. E, ta płyta została tak nagrana, koniec. Nie będziemy dywagować, czy to jest dobra produkcja, czy nie. Ona nie jest, nie jest zła. Można, można się kłócić, że tam wcięty środek w gitarach. tak? Ale prawda jest taka, że do dzisiaj bardzo podobną filozofię brzmienia w metalu przyjmuje się jako standard bardzo precyzyjną, bardzo równą, e, wręcz momentami robotyczną, taką mechaniczną bym to powiedział. To w perkusji bardzo dużo. Bardzo mechaniczne tak. riffowanie dla mnie. Znaczy, jako, jako gitarzysta pierwsze na co okay. patrzę, to riffy, perkusja swoją drogą. Ale riffy są bardzo mechaniczne, tam się e, pojawiają się, Słuchaj, e, tutaj w ogóle można powiedzieć, że to jest pierwszy moment, o którym usłyszał he, nie ostatni e, świat o embagu. Tak. I te rzeczy, które tam są, na przykład tak. Solo of Cemetery Gates, ja sobie matka. polecam zobaczyć, jak niektórzy próbują to zagrać, bo to jest dosyć zabawny moment. Tak, jak niektórzy próbują coverować ten, e, ten numer i próbują zagrać to solo, nie działa. To jest, tu jest, unikalność w łapie. Nie działa, nikt tego nie zagra. On jest jednym z tych wielkich gitarzystów, który rozpoznaje się po paru frazach z powodu frazowania, a nie z powodu, nie wiem, brzmienia. Albo z powodu tego, że nagrali oryginalną solówkę, bo no. mają fajną no. melodyjkę. Nie, frazowanie. Tak jak Van Halen. Jest znany z powodu tak. frazowania przede wszystkim. I techniki. E, nawiasem mówiąc, u baga bardzo dużo jest Van Halena, ale to... Tak. Eddie Mnóstwo. E, to, jest... E, to jest Eddie i Ace Freeliskis. Eee... Tak, też. Eee... To jest akurat kiepska inspiracja. No, nie na najlepsza, ale... ale, ale ka... Słuchaj, ale, ale jeżeli spisać. chodzi o Ace z Kiss, to i Panterę, to wszyscy uwielbiali Kiss. Poza tym on jest inspiracją dla 99,9% gitarzystów amerykańskich, ponieważ pierwszym zespołem, jaki widzieli amerykańscy muzycy, było Kiss. Znaczy, on, Ace, Ace, od Ace'a się nigdy nie uwolnimy, dlatego że 90% gitarzystów, podejrzewam, którzy łapią za instrument w gimnazjum czy w liceum, uczy się między innymi znaczy, na surówkach Ace'a. Dla, tak dlaczego? Na w Ameryce, bo są to proste. proste. Ale tak w Ameryce było, bo Kiss byli wielcy tam. Więc pierwszym tak. zespołem, jaki widziałeś, był Kiss, więc chciałeś grać freely.. Frilly. Mhm. Albo jak... Jak, wiesz, jak, nie wiem, jak typ z, z Blue Oster Card. Mhm. No, więc to było Cowboys from Hell, moment przełomowy. I tutaj, tutaj ciekawa sprawa, bo Pantera mogła w tym momencie zrobić wiele rzeczy. Mhm. Miały jej dobrą płytę, grali bardzo długo trasę na nią, no po małych klubikach, ale płyta z dobrym odzewem. Mhm. I teraz uwaga. Co mogło się stać? No mogli się wypalić i nagrać Cowboys from Hell part 2 z gorszymi e, numerami albo wiesz, nie z taką żarliwością. Albo na przykład nagrać coś miętkiego. E, albo na przykład y, w ogóle się rozpaść. No to wiele było możliwości. Uwaga, co się dzieje? 92 rok wchodzi wulgar display Of Power. I to, y, to jest to płyta, w której y, jej tytuł jest bardzo adekwatny do tego, co jest w środku. To znaczy, pan, bo na no, Cowboys from Hell były jeszcze te, wiesz, te takie struktury, czy, te takie bardzo przyjemne, jakby, znaczy przyjemne to złe słowo, ale normalne Normalne struktury kawałków Te czyste wokale, wiesz, balladki No właśnie nawet mieliśmy znaczy na, Powiedzmy, że na Valgar Display of Power Też jest balladka, ale, ale do... właśnie może porównajmy Te dwie rzeczy, bo to jest dobry kazus właśnie Tych dwóch balladek, jak się zmienia styl Cowboys of From Hell to jest klasyczna ballada Rockowa eee, z mocniejszym z Gates Dyw. Tak, Cemetery Gates, o czym chciałem powiedzieć Proszę. Balladka rockowa eee, Z Mocnym brzmieniem i mocnym riffem A potem mamy This Love eee, No właśnie Słuchaj. Dyslaw ma refren, który nie jest absolutnie wyszukany. No właśnie, absolutnie nie ale, ma przekazać ale, wyższych, głębszych emocji. Ale, On jest po prostu czystą lutą na ryj. Więc przyjś. Więc wracając, właśnie. Wracając do Wulga do Display of Power, terapia postanowiła nie kontynuować do końca swojej drogi na Caboes from Hell, ale porzucić wszelkie um, konotacje. konotacje heavy metalowe tak. i takiego rock'n'rolla, tylko upierdzielić twój łeb potęgą brzmienia i riffu. Jeszcze prościej, jeszcze bardziej gruwiasto, jeszcze bardziej jak szybkie tempa, żebyś dostał wpysk kwadratowo. Mm -hmm. to, tutaj kwadratowe z plusem, uwaga. Tak. E, zero czy, zero y, pięknych, wysokich wokali od Phila, tylko darcie mm -hmm. mordy. E, zresztą bardzo trafne dla tych numerów generalnie jeszcze wszystko bardziej skompaktowane do tego, żeby było w krótkim temacie, żebyś dostał po mordzie. Tak. Mm. Po prostu moc, moc, moc, moc, moc, moc, moc, moc, moc. Tak, i w ogóle do dzisiaj uważam, że to jest jedna z najbardziej takich Produkcja jeszcze, bardziej w kier... bardziej. produkcja jeszcze bardziej w kierunku poprzednim. Jeszcze bardziej klinicznie i sterylnie ci to walimy. Nawet nie tyle sterylnie, ja wolę produkcję akurat na wolgar, bo jest pełniejsza, pełniejsze to brzmienie, ale to jest jakby kwestia wyłącznie techniczna. A w kwestii brzmieniowej, tak, jest jeszcze precyzyjniej na pewno, jest jeszcze bardziej chirurgicznie. Co jest dość zdumiewające, to tak, to, tak jak się to rozbiera na czynniki, pierwsze, to jest taki trochę kontrast pomiędzy taką dziczą i furią pierwotną, którą oni prezentują w warstwie muzycznej, a między samą produkcją, ale z jakiegoś powodu to działa. Tak, dobrze Może przez to, że to jest tak mechaniczne właśnie, to jest mechaniczne i prymitywne, tak jak samo, sam przekaz zespołu. Może o to chodzi. Ale przy tak nie, ładne, nie, należy mylić, nie należy mylić to z industrialnie mechanicznym, nie, nie, nie, takim odhumanizowanym. Nie, nie, nie, To jest dużo ludzkiej furii. To jest jeszcze Tylko, nie tylko podanej, podanej jako o inaczej. To jest dobrze wymierzony prawy sierpowy, a nie cep dresa spod bloku. Zabawne, że o tym wspominasz, bo chciałem właśnie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że... Ta płyta, jak są płyty, jest płyta na przykład, nie wiem, Raining Blood, to jest płyta, która jest ekstremalna i potężna i w ogóle, wiesz, ja bym ją, gdyby płyty były ludźmi, to ja bym ją przyrównał, nie wiem, do jakiegoś takiego satanistyk z nożem, powiedzmy, który w tańcu krwawym, prawda, wyprówa flaki swoim ofiarom. A, natomiast ta płyta jest właśnie takim cepem to ja bym jest... powiedział, że jest cepem Dobra, woj... wojownikiem MMA o, Ta, o, ta płyta to jest, jest wojownikiem to jest MMA To jest wojownik MMA, który nie pierdoli się w tańcu Unik, unik, prawa luta, knockout to, Dziękuję Tak, dziękujemy, do widzenia Stajesz, mouth for war, nie żyjesz Tak, ta płyta nie jest czołgiem Jest po prostu, wiecie Jest rękawicą bokserską No, to prawda Prawda. A o czołgu nie, mówimy nie bez Nie bez powodów o czołgu. Pozdrawiamy piterze <laughs> Born in the tank Dobra, koniec Becky e, Bo tutaj mamy ważniejsze sprawy Walgard tak, tak, tak. Display of Power Absolutny kamień milowy metalu Powiedziałem, że nawet bardziej niż kałby from Hell Albo na równi, jeżeli ktoś się nie zgadza e, Ja bym powiedział, że Walk stało się oh, A jeden Stało się hymnem właśnie jest, mało, jest dużo kawałków, które są kultowe, ale hymnów jest niewiele. Niewiele. I Łok, to jest w ogóle pokaz na to. to jest ba o, to jest, to jest też m, fajna rzecz, która pokazuje, że e, milion dźwięków na, zagrane tak. w takcie e, nie działa. Nie, tak. nie musi działać. Nie musi działać. I, że i e, działa. le, e, more is not more. Tak. Ingwie Malstin, ucz mhm. się. <laughs> Możesz zagrać jak, o to jest też przykład jak grać pauzami w numerze. Tak. To, co nie zagrane, gra równie dobrze, jak to, co zagrane. Pauza też ma dźwięk, też ma brzmienie swoje. Charakterystyczny też tworzy nastrój, napięcie. I to doskonale właśnie daimbag rozumiał i moim zdaniem on na tej płycie kompozycyjnie już w pełni rozwinął skrzydła i od tej pory było już równie, równie dobrze. Inaczej, ale równie dobrze. Tutaj w pełni się jakby to rozwinęło. solówka do łoka w ogóle on tam pokazuje, jak bardzo potrafił żonglować skalami z punktu widzenia technicznego, a z punktu widzenia słuchacza po prostu świetnie tam, to też nie jest tak, że to jest prymitywne, no bo na przykład solówka w łoku, po drodze się tam tonacja albo skala właściwie zmienia mm, i bardzo śmiesznie nam się zmienia nagle ładunek emocjonalny. Wszystko dla przeciętnego słuchacza to jest niezauważalne, ale jest bardzo przemyślane. To czyni, Pantera na tym numerze pokazała, że jest zespołem kompletnym już. To Osiągnęła to stadium. I teraz uwaga, no toczy się nasza historia. 92 rok, wydałem wulga, Power. Eee, cały respons na płytę jest cudowny, no, wszyscy piją zachwytu, jest super It's mega... Uh, where do na, we go now? Where do we go now? Where do we go now? Co robią chłopcy? Chłopcy mówią, ha, ha, you ain't seen nothing yet, biacz. I dwa lata później wydają far beyond... Driven. Driven. Jeżeli myśleliście, że Vulgar Display of Power jest ciężką płytą, guess again, fucker! Tutaj Pantera <śmiech> postanowiła już totalnie w ogóle, to jak tam było mało pierwiastka ludzkiego, to tutaj jest pierwiastka ludzkiego tylko rzuć, złość, i rzuć i złość, a to jeszcze nie koniec. A to dopiero początek i zalet. Dokładnie. Jest tam rzuć i złość oraz rzuć i złość Uh, powiedziałbym, że ciężary i uh, momenty gitarowe i miazga tam osiągnięta uh, przypomina uh, współczesne sladże, spokojnie, z palcem w D mm -hmm. um, Five minutes alone no, Dokładnie, Co? tam generalnie uh, już tylko zostało miażdżenie. miażdżenie Miażdżenie, kości, miażdżenie riffem, zero, zero sentymentu tylko dostajesz tylko skomasowaną dawką jadów w mordę. Tutaj muszę dodać, e, znaczy po pierwsze jak już się bawię w kwestie techniczne tutaj, no to takie zabawy metrum, met, metrum, metrum, zabawy metrum odrobinkę, znaczy nawet nie dla metrum, akcentami, five minutes alone właśnie. To jest hmm. kawałek, który można dostać lekkiego, i tak na tamte czasy podejrzewam, że powodował lekkiego mindfucka, e, bo takimi rzeczami się do tej pory raczej progrokowcy bawili, a nie hmm. metalowcy. E, oni te zabawy metrum e, przyjęli, no tool oczywiście jeszcze się pojawiał, a oni to, tam się bawią troszkę akcentami I to jest bardzo fajne I do dzisiaj stało się standardem mnie pan Pantera, to podejrzewam, że to nadal domena Progrokowych, prawda, panów w koszulach Albo i technicznych spetrach. traszowców z Korenera. O jest. Tak. Druga <grych> rzecz, którą muszę powiedzieć A nie wspomniałem Po tych trzech płytach nasuwa mi się takie coś Ci się pokazują, jak śpiewać o emocjach, o tym, co jest wewnątrz ciebie, i nie wyjść przed jak totalna pizza. Żyć, śpiewać, żyć mordę. No tak, tak, eee, tak, tak, tak. Tak, Tak, to jest prawda. To jest... Jest five minutes alone, walk, eee, ee, to, Cowboys to, from Hell, to nie, ale Sematry Gates to, to są numery, które tak. są uzewnętrznianiem się totalnym, a zarazem to jest takie bardzo, to są takie męskie uży. Phil e, w ogóle, mm, im dalej w kolejne te płyty, e, tym powiedziano, e, to, to był zarzut wobec niego, że że zaniża jakby swoje możliwości, nie wykorzystuje pełni skali, a po co? Po co? Wszystko, co? wszystko jest w stanie wyrazić swoim krzykiem, a jest to krzyk absolutnie autentyczny tak. i bardzo wielu misiów z metalkorowych zespołów i innych e, współczesnych łosiów by chciało o mieć was. tyle poweru, co miał film na Far Beyond Driven. E, teksty oczywiście i oczywiście warstwa e, liryczna Pantery, to jest też ciekawa sprawa, ponieważ Um, w metalu średnio widziana. Tak, tak naprawdę introwertyzm uczuciowy to jest, to jest, to jest raczej takie, rzadki. Jest, stary to są rzeczy wzięte gdzieś z, z hardcora. hardcora. Mm -hmm. Tak, tak. E, one są połączone, wiesz, taką metalową butą i z dumą e, i Respect. z gniewem. No właśnie. Walk, walk on homeboy. E, ale ale są, są takie wiesz niestandardowe. W metalu się zwykle śpiewało Smoka. albo z tych totalnie abstrakcyjnych. Albo o jakichś rzeczach politycznych czasem niektóre trasze, albo, albo o smokach. Yy, Smoki, fantazy, miecze. Yy, ten albo o chlaniu, nie? A piekło, tutaj, piekło, piekło naziści. No właśnie, a tutaj, tutaj to są yy, może rzeczy nie yy, wybitnie subtelne i wybitnie inteligentne, ale na pewno poruszające. Mhm pewno poruszające, już no już strzewi To już dyslawie z numerem, który do dzisiaj Nami robi ogromne wrażenie, bo no kurwa, połowa z nas podejrzewam, że jest Stanie się utożsamić z tekstem tego numeru Na przykład no, To jest tak na, na maksa życiowy numer Z tekstem wielu wielu yy, Kałoków Pantery Five minutes on tak samo, walk tak samo Na jest, mówię, na cowboys coś tak Jeszcze nie manifestowało, ale yy, No znowu, słuchajcie Dam taki przykład mały. Jak zrobić to samo, że jest dobrze i źle Mamy Cemetery Gates i mamy, mamy y, TSA. Jest y, słynna baladka idąc cmentarną aleją. Jakby, no. <ścoughs> Ja wiem, że To jest to właśnie, rozumiesz Komedia jak się porówna te tak, rzeczy Tak, bo inny paradygmat zupełnie inny. Widać, paradygmat, widać jeden ale... paradygmat się lepiej sprawdza niż inny Mniej znaczy więcej czasem no tak, Mniej tak, znaczy tak, więcej tak. I można coś robić w oczywiście szczery I zupełnie grafomański momentami sposób A zarazem robić to lepiej niż ktoś, kto się na poezję sili Po prostu No dobra, no to to jest yy, 94 i no to wydaliśmy już y, Trzy płyty i każda była Większą lutą jeszcze Znaczy trzy płyty w nowym stylu znaczy, tak, tak, tak, oczywiście y, Na wytwórni każda była lutą większą każda osiągnęła coraz większy sukces komercyjny Co robimy? Co robimy? Mm. Hmm, to jest dobre pytanie. A ja bym złagodził brzmienie no trochę, trochę. Ja ja bym no bym złagodził brzmienie. Może bym y, e, zrobił e, wybitnie E, wiesz, kompozycje bardziej takie um, ambitne, and Justice for All. E, Film do Tu mnie śpiewać. No myślisz. właśnie, pośpiewaj trochę. E, zróbmy Hautulkę. Ba balladkę se walniemy, taką, ten. Ha, ha, ha, ha, ha. Nie. Ha. Nad, nadchodzi 96 rok. The Great. Southern Trendkill I, i uwaga, kurwa, co tam się uwaga. dzieje uwaga, to też jest dokładnie piękna nazwa tego, co jest na płycie tak, na płycie odbywa się The Great Southern Trendkill co się tam dzieje, otóż sludge się dzieje i, tak, się, znaczy tak nie chcieliście, znaczy o, o, inaczej, inaczej nie lubicie grandcora i def metalu i sladżu i tak dalej, ale ale lubicie ciężką muzę i ekstremę Posłuchajcie tej płyty to tutaj ekstrema jest podana w jakże smaczny sposób. To wszystko są o zajebiste Boże, jak numery. Ja lubię te płyty. są wszystko zajebiste numery, super numery, ale tutaj poziom agresji rzuci. I poziom tego, jak po prostu Phil uzewnętrznia się po tym zresztą, jak mm. to był moment w, w pomiędzy tymi płytami, gdzie bardzo lubił sobie przynarkotyzować. <laughs> Co nie jest dziwne. Good Friends and a Battle of Pills. Eee, I tutaj, tutaj, moim zdaniem jest to ekstrema skomasowana w jedną płytę, która jest do przełknięcia dla niefanów ekstremy. No nie kłóciłbym się z tym, bo... Bardziej przynajmniej znają, nawet. Może tak, z drugiej strony... Znowu, kłócę się dlatego, że Osobiście znam osoby Znane ci tobie też za. Osobiście znasz osoby Osobiście znam osoby eee, Znane ci są to zresztą osoby, które są fanami Pantery I nie łykają Z, do Great Southern Great Southern uważają, że jest Za daleko posunięta dla na ich gust No przykład. to znaczy, że ja odsiano ich No i niech odejdą <laughs> Bo to jest płyta absolutny, absolutnie Absolutnie mega Ta. Absolutnie mega Tu jest i Sludge jest e, k, French Grindcore, powiedziałbym, miejscami. To jest płyta, która logicznie łączy się z późniejszym projektem Anselma, pod tytułem Dawn. E, tak, i z super, joint. super Jointem. Jest Nie, Super Joint to jest wcześniejszy projekt. W e, Tak, założony. ale nadal stanowi łącznik bezpośredni. Tak, tak, tak. tak. Ale, ym, no, słuchaj, The Great Southern Trendkill pokazuje po prostu, jak będąc wielkim zespołem, można pokazać, Wszelkim trendom i wszelkim rozmiękceniom i wszelkim innym takim y, pussy referstwu wielkiego faka, mhm. Ogromnego faka. Y, nie powiem, że to najcięższa płyta Pantery, ale na pewno najbardziej wściekła. Najbardziej wściekła i najbardziej taka, nawet, nawet użyłbym odrobinkę innego słowa, gniewna. Okej. Okay, y, no, no, jest to, różnica w znaczeniu drobna, ale moim zdaniem pasuje Na to samo wychodzi, tak? Ale wychodzi tak. Zgadzam się z tobą nawet. Y, I tutaj... Wpada posłuchać, bo mm, taka doza emocji, która jest zawarta w tych numerach. <słyskawek> suicide note. <słyskawek> dokładnie. Ee, wiesz, to jest, kurczę, nie można opisać tego za bardzo. To trzeba odsłuchać, to jest, to jest po prostu skomasowana złość w postaci płyty. Jeszcze bardziej nawet niż poprzednio, już najbardziej. Moim zdaniem to jest złość na naj... świat, to jest złość mm -hmm. na wytwórnie, to jest złość na y, trasy, gdzie mi nie zapłacono kasy, to jest złość na to, że się zaczpałem, to jest złość na to, że się nie zaczpałem, na wszystko, na wszystko. Tak, tutaj należy dodać, jak już mówię o produkcji, chyba najfajniej wyprodukowana z tych płyt. No tych, track ta, to ta, jest taka... Taki numer, o Jezus. O matko. Mm -hmm. Fajnie, świetna produkcja, taka bardzo brudna właśnie. Tutaj, tutaj odeszli trochę od tej chirurgii. Tak, tu Nawet jest. Nie trochę, Tu jest brud. Tu jest, tu jest tu brud. Jest, co właśnie te płyty tak. stawia w. Może nie tyle nawet proto-sludge, ale wręcz by miał określenie sludge'owej w jakimś stopniu. No, Bo to proto-sludge nie, nie jest. Bez przesady. W każdym razie na pewno y, super sprawa. No i tutaj tutaj mamy y, okres dłuższy przerwy. 4 lata. Chłopaki rozbiegają się trochę po różnych rzeczach, filma swoje projekty, y, dochodzi do niesnasek. Chodzi do jakby problemów wewnątrz zespołowych, których tutaj nie chcę omawiać, bo to nie o to chodzi. I spotykają się na ostatnią płytę Pantery, Reinventing the Steel, 2000 rok. No i to wszystko, co właśnie powiedziałeś, słychać w warstwie muzycznej, że... Tak, trochę się roześli chłopaki. Już to. Trochę się roześli chłopaki ze swoimi... Um, Swoimi pomysłami widać, że nie są tak zgrani. Nie sfokusowali się nie... na targecie, mówiąc modnym, ostatnio Boże, językiem. Nie wyszli ze strefy komfortu. No w każdym razie, w każdym razie, no nie jest to, nie jest to nic najcudowniejszego. Zwłaszcza, że stylistycznie jest to krok wstecz. Mhm. Do powiedziałbym, do kabos. from Hell. Ta... Są tam bardzo, bardzo fajne. Jest jeden numer, który jest absolutny, czyli Revolution is my name. Tak jest. O, czy to jest za kawałek? To jest kawałek, który jest absolutny numer totalny jak ja to nazywam jest w nim wszystko ale Świetny tak poza numer. tym dużo dłużyzn dużo takich rzeczy mam nadzieję że takie wrażenie fillers Po prostu takie numery są po He, to żeby fill, by były fillers fill Anzelmers fill <śmiech> White Winers <śmiech> Phil Anselmo and the White Winers <śmiech> w każdym razie w każdym razie no nie no no nie to nie jest to nie jest jakby mm, Najlepsza płyta Pantery, a wręcz powiedziałbym, że z tych nowożytnych najgorsza. Pod względem, brzmienie też nie powala. E, oczywiście e, Dime, zajebiście gra jak zwykle. Go Sola są chyba najfajniejszymi rzeczami w tych numerach, ale same numery... E. Z drugiej strony Dime ratował swoją grą e, też te pierwsze albumy, więc jakby... zaczęliśmy koło. Nie, no. tak złe to on... Tak złe reinventing nie Nie, nie, nie, nie, oczywiście. Ale tu nic, znaczy, nic specjalnego, no ni niestety. I to... Jest ostatnia płyta pantery. Tak. To jest ostatnia płyta pantery. Później z powodów różnych, niesnasek. Yy, ale znaczy przede się wszystkim zakończył. z powodu śmierci. Eee, nie, ale też nie z powodu śmierci. Dajma, bo. E, bo chłopaki się po prostu rozeszli. Chłopaki się rozeszli z jednej strony, tak, a z drugiej dajmy. Może Mogło być więcej tak, tych płyt, no, ale nie mogli będzie. Jeszcze tak, ale mogli teraz wrócić. wiadomo, że już ale nie wiadomo, będzie. Nie Są będzie. słuchy jakieś, że z zakiem mają. Ma. Pierdzą to jakiś czas ludzie na ten z... temat? Pierdy, pierdy, Jeżeli pierdy. już ktoś, to faktycznie może i zakłać. To faktycznie Zak. Bo nikt inny go nie był. widzę tutaj. Który zdajmy był blisko, to raz, tak. bardzo stylowo, stylistycznie tak, są podobnie. blisko, gdzie Zak jest jeszcze bardziej, bardziej prymitywny jak gitarzysta. To no to ale fakt. nadal, jakby to jest ten smutny koniec legendy. I tak to jest smutny koniec, który de facto wydaje się godnym końcem. To prawda. Bo to nie jest zła płyta, a skończyło się po prostu. Zrobiliśmy swoje koniec, Tak, I We're done. I enough, enough has been said. Wydawać by się mogło, że w sumie taka kapela, wydali zajebiste płyty, bla, bla, bla. Dlaczego jest ważna? Dlaczego ona, e, mm -hmm. dlaczego ona jest czymś, co e, do dzisiaj jest w Panteonie, jak żeśmy wspomnieli? Oświeć mnie. Otóż to bardzo proste. Po pierwsze, powiedziałeś to już. Leaders, not followers. E, Pantera mm -hmm. była e, zespołem w metalu. Oprócz, ale to zaraz wrócimy, po się które się rozwijało razem z nią, jakby w innej części, z zespołem absolutnie nowatorskim. Biorąc e, takie elementy, wiesz, jak Groove, e, który gdzieś tam był obecny, oczywiście w Stonerach, e, Black sabatach i tak dalej, trash, e, podejście hardkorowe, stworzył absolutnie nową jakość. Absolutnie nową jakość. Cowboys from Hell może być nazwane trash Metalem z punktu widzenia riffowego, ale z punktu widzenia całości płyty nie. No przecież dla nich wynaleziono niejako Power, groove. Hmm. groove metal, tak. Groove metal, tak jest. Tak jest. Nikt nie wie, co to jest do końca. No, nikt ale... nie wie, ale to nieważne. Eee, dalej, co jest mega istotne, w latach 90., co może, mogliście już e, trochę e, wywnioskować z tego, co mówiliśmy, ale w latach 90. kapele miały tendencję do mocnego rozmiękczania swojego stylu. Przykłady. A, przykłady, ale proszę bardzo. Nie, nie, nie, nie, nie, to na sam koniec będzie. Nie będzie. Yeah. testament, który bardzo robimy, ale album The Ritual 1992, bardzo przyjemny i dobry album, miętki w porównaniu do Legacy. 1900? Które? 92. 90, nie 80. No. 92. To jest wtedy, kiedy pan Travy daje wulgar Display of Power. Haha. Ha, w porównaniu ha. trochę miętkę, przykro mi. No. Megadeath. Eufanezja, Mnóstwo chiciorków, Wcześniej, ładne melodyjki. Dzień Risk jeszcze. Risk jest później. No, ale nadal. 90 ale Eufanezia, no. dajmy Eufanesię, nie? Im no lepsza, lepsza płyta. Lepsza płyta, ale melodyjki, chiciorki, A tu le mą La tak. A 94 rok, wtedy Pantera wydaje Far Beyond Driven. <laughs> Five minutes alone. <laughs> Fuck you. Uh. Dalej, Nuclear Assault. Zespół, który znany był z tego, że łomotał bardzo potężnie. Strzelał, strzelał, naprawdę strzały slajerowskie wręcz Z tą ciężko of, inaczej Out of Order, 91 I, Nie I, wiem I, co się I, stało, kek Something I, Wicked, 93 Top kek Nie wiadomo o co chodzi, pseudo -grunge. what the fuck I, W ogóle, o na czym problem polega Antrax Wydał Sound of White Noise w 93 To może nie jest specjalnie miętka płyta nie jestem zwolennikiem umieszczania jej tutaj. Ale ja ją tu umieszczę, dlatego że na pewno nie była to tak intensywna muzyka, jak, jak w drzewie jej bywało, jak Precis of Time, albo jak Among the Living. Na po drodze było jeszcze, wiesz, przecież Sound of Euphoria, więc... Yy, state of Euphoria, przepraszam. To jest tak, to jest maksymalnie dziwna w ogóle. Zwróćmy, yy. wszystko... No, zaczyna się od Kankuro, yy, znaczy Biolendo. Yy. Nie, ale tak zupełnie szczerze, no to akurat ale, z tym się tu nie No zgodę. dobra, ale potem jest stomp 442. 1995 rok. I w tym momencie mam ochotę się zabić. What uh, the fuck is that? What the fuck is that, tak? E, to, jest, to jest rok po tym, jak partrawi AFR Beyond Driven. No nie wiem. Fuck you, I teraz uwaga. I teraz uwaga. A najlepsze zostawiliśmy na koniec. Tak, ulubiony zespół wszystkich. Ulubiony zespół. Metallica. 91 rok, The Black Album. E, rok płyta, wcześniej rok nie wychodzi Cowboys From Hell. Hmm. E, co jest w uwagardzie metalu? Tell me. Takiego mainstreamowego nawet. Black Album? Mm -mm. Konwencjonalny album rockowy. <laughs> Cowboys from Hell, nowa jakość. What I felt, what I've... No, no właśnie. Więc e, e, what? Se, se what? Oczywiście nie odmawiam Black Album jakości, bo to nie o to chodzi. Ale teraz uwaga. I teraz Ale, na, e, najlepszy e, kózek jest na koniec. W 96 roku, to wtedy, kiedy był wydany Greatestownem Trendkill, Trendkill... Metallica postanawia. Ee, <grywa> James Hetfield postanawia odkryć Johna Wayna w sobie. I wpuszcza Load. Nie, to jest. Nie, reload, to jest. To real. jest. reload. Nieważne. Ale, zresztą Load. What? Hmm? Hmm? What? Hmm? <grywa> Great Southern Trendkill. Load. Great Southern Trendkill. Load. Co? Load w tym momencie wydaje się całkiem niezłą nazwą, jeżeli ktoś wie, czym jest Load po angielsku w Ale no, Jak ktoś nie wie, to polecam sprawdzić no, w kontekście what porno. What the hell? What the hell? W ogóle, gdzie jest czym do ludzi? W ogóle z czym do ludzi? To jest, to jest, to jest, to jest tragia. Trochę. I to i się łączy w ogóle z kolejnym punktem, który jest dosyć istotny. E, Pantera była bardzo popularnym zespołem. W międzyczasie w e, podziemie oczywiście bulgotał death metal. Bugotał Black, Black, nawet i się pojawiał. Metal, metal gotał. Black e, Phil sobie z, e, lubił założyć koszulkę Darktron e, Generalnie Pantera była zespołem takim, który Można było spokojnie przeciwstawić Undergroundowcom e, I który mógł naprowadzić się na ekstremę mhm. Jeżeli byłeś w mainstreamie Mógł, był zespołem spokojnie e, Ciężarowym byłem spokojnie ciężarowy i pokazało, że taki zespół może osiągnąć sukces w latach 90 że nie trzeba było się zmiękczać. Gdzie pamiętajcie dla tych z was, którzy są nubami, że po latach 80 gdzie trasze były na na topie puszcza, i puszczane w MTV i tak dalej, nastąpił grunge, który wypchnął. Tak, jakby... przyszły, przyszły lata słabe. Przyszły lata chude, gdzie zepchnięty został trasz do podziemia, Wcześniej już się rodził death metal yy, pod koniec lat 80 w podziemiu i tym podziemiu został już na zawsze, tak na dobrą sprawę. No miał swój free z mainstreamem, ale to jak będziemy mówili, że death metal to ja kiedyś to wspomnę. Tak. E, wspomnę też jeszcze o jednym. Pantera oczywiście udowodniła, że popularny zespół w latach 90 może spokojnie grać metal i robić to bez wsiury, albo bez próby bycia grunge'owym, albo bez e, próby ewolucji swego brzmienia. Tak jest. E, gdzie też pamiętajmy, że Pantera wywodząca się w z dużej mierze z hardcore panku, Nie bójmy się tego. No czy na pewno inkorporująca temat. Tak, inkorporująca temat, temat hardcore panku, łącząca metal z hardcorem. Hardcore swoje lata świetności przeżywał wcześniej i chyba nigdy w mainstreamie tak naprawdę. W mainstreamie nigdy w latach 90 miał swoją taką rezurekcję. No tak, tak, tak. Dużo kapel z lat 90 zresztą zresztą inspirował się Panterą. Słuchaj, jak posłuchasz sobie niektórych albumów z lat 90 kapel hardkorowych to wiecie, że to Pantera bez solówek. A, no bo to mówię, bo my tu pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, jakby w dużym uproszczeniu teraz mówię, jakby heavy i hardcore niejako troszkę współistniały ze sobą, tak? Heavy metal. E, więc my tu hmm. mówimy o tym hardcore'ze w e, wersji 2.0. O tym takim drugiej fali, powie tak, powiedzmy, że 90. drugiej fali. No tak? trzeciej nawet. Nawet trzeciej niech będzie, ale nie wdając się w szczegóły. To jest ten naprawdę hardcore, nie ten z gatunku, wiecie, Black flagów. Black flagów czy The Dead Kennedys. Nie. Tylko, Integrity, no, Earth Crisis, Czyli coś, co już w zasadzie podchodzi pod co, coś, co nazywaliśmy metalkorami. Tak, niektóre z nich to były metal -kory, na pewno. To już jest taki dla wielu, to jest właśnie wiele osób nieobeznanych w temacie powie, zresztą bardzo słusznie i nie kłócę się z tym, że to metal jest nie do końca, bo nie ma takiej finezji w tym, ale jednak no, są, to są, jest są, już są ten jakby taki, tak. taki crossoverowy bardzo jest jeszcze kranko. jedna rzecz, dlaczego ważna jest Pantera i to jest jedna osoba, jest to Dan Bagdarel Abbott uh, Dan Bagdarel Abbott to jest, jak wspomnieliśmy już w omawianiu płyty, absolutny unikat, tak. absolutny brylant unikat, gościu, do którego potem się będzie przyrównywać, do którego się przyrównuje nie, do dzisiaj tak. i koniec to jest koleś, który z punktu widzenia gitarzysty Gitar małego... Hero na lata 90 O, Tak, to jest jeden z Guitar Heroes wielkich i powiedziałem, że z metalowych gitar Heroes to chyba taki ostatni bo później już był tylko Slash z takich powszechnie znanych a to już jest rok i to jest koleś, który bardzo, bardzo zrewolucjonizował podejście do grania poprzez, znaczy nawet nie tyle zrewolucjonizował to jest złe słowo pokazał Zupełnie, zupełną unikatowość, którą do dzisiaj w każdym zespole death metalowym, thrash metalowym, technicznym, każdym zespole ekstremalnym słychać. Każdy stara się być jak Dimebag, jeżeli chodzi o grę na gitarze prowadzącej. I na wset. Po prostu. No, yy, wielkie greetings and salutations. No, nie, te... who was Dimebag, Darrell? Temat, temat, temat nie do specjalnej dyskusji. Oni można po osobny tak, odcinek tak, zrobić, więc to, to, to, to nie ma sensu e, tu się rozwodzić. E, Nazwisko do zapamiętania, jeżeli ktoś chce uważać się za fanem w ogóle muzyki metalowej. I tak, tyle. Tak, tak, tak. Więc e, trzeba powtórzyć jeszcze to jedno. Pantera właśnie utrzymywała, um, utrzymywała jakby metal w świetle reflektorów w latach 90. Tak. po tym, jak Metallica zawiodła, Motley zawiodło, e, Judas Priest zawiodło. Wszyscy zawiedli. Generalnie wszyscy zawieli. To nie znaczy, że w latach 90. nie było dobrego, na przykład klasycznego w metalu. Ja to udowodnię kiedyś, że był, tylko był w podziemiu. Ale był, było go bardzo dużo. To trzeba było wiedzieć, gdzie szukać. Ehm... Ale to nie jest jakby wiesz. To... Ale ja, Sam, ja mówię, sami o, podziemiu, a tutaj jest w podziemiu. W podziemiu się nadal dużo rzeczy działo. Tak, tak. A Pantera pokazała, że. Można w świetle reflektorów. Można w, w świetle wszystko. reflektorów. Bez wsi. znowu wyjść. Tak. I zrobili to bardzo to, ważne. I zrobili to. To jest bardzo e, ważne. I na sam koniec jeszcze. E, w zasadzie też w ramach trochę podsumowania, bo nie ma co podsumowywać, nie odkrywamy tutaj e, niczego szczególnie. Raczej wprowadzamy w tak, tak, tak. e, Zakończymy na mitach, które wokół pantery urosły, a które warto by sprostować. E, zrobimy to w miarę krótko, żeby tutaj ten odcinek nie rozrósł się nam do niebotycznych rozmiarów. Mhm. I pierwszym takim mitem e, który... Czy pierwszy już obaliliśmy. Czyli... Cowboys from Hell nie było pierwszym albumem Pantery. Dobra, okej, okay, niech będzie, że to jest pierwszy mit. W takim razie mit numer dwa. Pantera odpowiada, znaczy, ze, New Metal się wywodzi z Pantery. Bullshit. Zdan, you've got the mic. Bullshit. Każdy, kto tak uważa, albo nie słuchał poważnie New Metalu, albo nie słuchał poważnie Pantery. Słuchajcie, y, pan, w Panterze nie występują a, rzeczy w New Metalu bardzo powszechne. Nie ma funkowego swingu. Nie ma y, tych emo wokali, y, nie ma y, są co prawda, perkusyjne riffy, ale da to y jest grów na pewno. Jest grów, to nas... Ale, ale grów nie jest, nie jest nie elementem, tak. który Pantera wprowadziła. To prawda. Pamiętajcie o tym. Hardcore by, wprowadził grów, jeżeli jako tak, Więc jakby, wracając dalej, yy, nie ma, wiesz, nie ma tego nacisku na kliniczne rifowanie, mhm. Nie ma w ogóle nacisku na rifowanie, Tak per se. Takie tak. jak w Panterze występuje. Nie ma, yy, nie ma tych partii solowych. Nie ma tych numerów, które są klasycznie zbudowane. nie, nie, nie, nie. nie. Nie, nie, słuchajcie. New Metal w ogóle nie pochodzi od Pantery. W Panterze jest hardcore, który gdzieś był New Metalu, jakąś. Należy tam... spojrzeć na to w ten sposób, że hardcore, jakby Pantera i New Metal to są yy, dzieci tego samego nurtu, czyli hardcora, ale one są jakby trochę osobnymi, więc oczywiście mają wiele cech wspólnych ze sobą, ale nie. nadal Jak nie się do końca. Jeśli chcecie czepiać jakiegoś zespołu konkretnie, jeżeli chodzi o New Metal, to niestety musicie czepić Fate No More. Co szkoda, bo ja lubię Fejtą no Mora. No jest ale bardzo jest, dobrą kapelę. Bardzo jasna. dobrą kapelą, ale musi liczyć Fejtą no Mor i po trochu na przykład Helmet. Mm, też, i tak. Który też bardzo lubię, ale nie, nie pantera. Zupełnie nie pantera, to w ogóle muzycznie to w ogóle nie ma żadnego związku ze sobą. Ma związek może w perkusyjnych tak. tych riffach i wiesz, w tym nacisku na gruwowanie. to wszystko. Tak, przy nadal tutaj nie ma tego takiego właśnie... To, ma co tego chodzi, swingu, nie ma tego swingu, nie ma tego... Pantera nie synkopowała nigdy nie, na przykład. Nie, A Pantera, metal synkopuje Pan, regularnie. Pantera nie buja cię specjalnie, a jak cię buja, to cię buja brutalnym takim bujaniem, tak. a tam to cię To jest bujają... takie zero-jedynkowe bujanie Ta, A tam cię bujają, wiesz, spokojnie, nie? Tak, tam jest, tam jest jeżeli już, tam to za. Reggie the Maschine można obwiniać o to. Ewentualnie, tak, tak, ale nie Panterę. Nie Panterę, na, pe na goście, pewno. Mm -hmm. Czy goście w Dniu Metalu chcieli być jak Demi, no bardzo chcieli grać Pantera? Bardzo starali się być jak Pantera. Wszyscy na pewno. chcieli, bo to był wielki zespół, w sensie nawet komercyjnym, więc to nic dziwnego, ale no nie, nie. Z pewnością w niektórych numerach Pantery można upatrywać yy, prototypów dla nu, czyli na przykład Walk. Na pewno można, ale to nie jest moim zdaniem nie, nie główny jest... źród... główne źródło. Za mało, za mało jakby. Nie ma, nie ma za mało dowodów, sorry. Oddalam Właśnie oddalam. To, co właśnie Od... przed chwilą naszym zdaniem udowodniliśmy, oczywiście tak. możecie się nie zgodzić, ale to jest. Oddalam nasz... sprawę, za mało dowodów. Tak, eee... A jak ktoś coś nam powie: y, tak mówicie, bo lubi się Pantera, nie czuwiciniu. No nie zaraz. Ratm też lubimy, Fejt No też lubimy. I masz helmet. Tam, helmet. Płyty na półce. Eee, po prostu. Douczcie się i wtedy podyskutujemy No właśnie, no właśnie. Eee, Zróbcie to lepiej <grymne> eee, no, e, Dalej, dobra To teraz jest kolejny mit znany wśród Ostatni praw już pra chyba. wśród prawdziwków Bardziej Exhorder Exhorder Ex się pisze Dobra, co z nimi? Exhorder była kapelą z Nowego Orleanu Traszową Która tak, owszem Miała brzmienie i kawałki Podobne do Pantery na Cowboys from Hell A na drugim albumie Podobne do Pantery do Vulgaris Pre-of Power Tak, Phil też był z Nowego Orleanu Tak, występował też w koszulkach Exorder. Czy byli inspiracją? Mogli być tak. Czy byli ripoffem w takim pochamie? Who the fuck knows? Generalnie ten mit się toczy już 20 lat Że Pantera to jest ripoff Exorder. order Możliwe, że byli inspiracją, możliwe nawet, że byli ripofem, ale sam Kyle Thomas, facet, który był wokalistą, Exorder powiedział, byli? Może byli, ale Pantera pracowała tysiąc razy bardziej na to niż Exorder, tak. niż być popularny. Poza tym metal cały to jest podbieranie sobie różnych rzeczy. Nie metal, muzyka. Muzyka, dziękuję. Nie. Sztuka. Eee, miesa. <kluzka> każdy... Ludzka egzystencja. No właśnie, podbieranie sobie różnych rzeczy. Jak kradniesz coś od jednej osoby, to jest kradzież, a jak kradniesz wielu, od wielu to osób, jest to jest research albo inspiracja. Tak, tak jest. Więc czy, eee, czy coś tam pokrali od Może. Czy to ważne? Nie, bo Exorder też jest doskonałą kapelą. Polecam. A, natomiast przemiana Pantery nastąpiła bardziej organicznie, na pewno i bardzo łatwo można ją... Oczywiście. Jest najbardziej prawdopodobne, jak chcemy się jak historycy na tym zastanowić, Pewnie Fil coś usłyszał, Usłyszał pewnie, się pewnie mu się zainspirował, pewnie stwierdził, że to przyniesie, bo będzie fajny pomysł i już, o. Tak, ale zobaczcie, Exorder ile wydał płyt? Dwie? Dwie? Dokładnie. Pantera pracowała na to tak jak sam, zresztą wokalista egzordera powiedział, Weź, 60 razy bardziej. Oddalam sprawę. E, to raz, dwa, dużo więcej rzeczy słuchać w Panterze, zupy, taki totalny Ruszmy. masz, który bardzo fajnie się zazębił więc oddalam tą sprawę też tak jest, I raised the case no, metalowa inkwizycja oddala sprawę eee, okay. no, i, no i już I powiedziałbym, że macie tutaj odcinek o Panterze Pantera była też, e, to tak wspomnimy pokrótce zespołem, który zrodził kilka ciekawych rzeczy z siebie przede wszystkim Down znaczy, zrodził Down mm. po prostu Feel Sp spin-offy Pantery, tak, tak? spin Pantery no to jest Down Super Joint Ritual, Super joint ritual. Damage Plan tak jest Hell yeah, tak jest. <laughs> Hell yeah. e, nie mylić z są <laughs> e, I bardzo fajny projekt Rebel meets Rebel, zagrany e, z David Allenem Coe, jedyny album, który można nazwać country metalowym chyba. Bardzo smaczna sprawa, polecam. A Volbeat? E, nie ma takiego zespołu jak Volbeat. Przecież lubisz. I które rzeczy lubię cicho. Eee, A, ważniej dla guilty pleasure. Ale Volbit to nie, nie ma nic wspólnego nie ma z country. Nie wiem, tak. wiem, zbijam się, zbijam się. No. Bo ludzie taki wokal jak Volbit, to, to już sami często z country bull, bull fucking shit, to Selvis po prostu. To eee, eee, to, są to, to nie Czasem, no. to no. eee, Dobrze. Eee, no i niestety całą tą piękną przygodę, do której mogliśmy właśnie wrócić, kolejną płytą Panterę, zakończyła śmierć Daima na scenie, niestety. To jest czwartym, przez w Kolumbus, ale przez Fana, przez Pojeba. Znaczy, no to jest oficjalna wersja zdarzeń tak. oczywiście, wiadomo, że no, podzielił los Lenona na przykład. Tak, tylko jego zabito jeszcze podczas grania koncertu. To już w tak, ogóle. Ale no na nie niezła, niezła paranoja. Więc. E, nie będziemy kończyć takim pesymistycznym akcentem, może Dobra, że, że ten. Że to. Idzie słuchać Pantery. ci słuchać, jak ktoś nie zna, jest zajebistą. to jest mega zespół. E, jest to zespół, który nie zestarzał się specjalnie, nawet brzmieniowo nie zestarzał się kompozycyjnie wcale. Nope. E, powiedziałbym, że kasuje w przedbiegach większość tych nowomodnych metal korowo dev korowych ciapciaków, więc idźcie sobie sprawdzić, kim oni by chcieli być. Dziękuję. No, wypadałoby skończyć, bo ten odcinek i tak jest obrzydliwie długi. E, żegnają się z wami... Zdan... Oraz za czas dawajcie suby, dawajcie łapki w górę, faworujcie, czy tam jak to się nazywa, na Mixcloudzie, eee, postaram się, na była, YouTube. subujcie na YouTubie. Dzianko. a Lajkujcie na Facebooku, komentujcie, jeżeli się z czymś nie zgadzacie, albo chcecie podyskutować, albo może chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, służymy wiedzą, zwłaszcza, zwłaszcza ten pan tutaj na przeciwko mnie, eee, służy wiedzą, e, ja mogę służyć opinią bardziej, eee, no i co? Do następnego razu! Siema! Cześć!